Pod namiotem słowa. Ernest Bryl w kwietniu 2011 roku napisał Po zmartwychwstaniu, panie, poszliśmy na Twoje wezwanie do Galilei. Naprawdę nie było w nas wiele nadziei. Wszyscy nad Genezaret, sławnym jeziorze starym, bezradnie przycupnęli. Czy chcieliśmy być razem? Nikt nie rozpalił od razu nawet ogniska. To wszystko. A też najprostszej potrawy nikt nie miał na to spotkanie. Dlaczego? Czy wielkie sprawy umarły przed zmartwychwstaniem? I nic się nowego nie stanie? Bo co jest z jego ciałem? Z Zmartwychwstał? Czy tak się zdawało? Śmierć z życiem się poplątała? Samotni milczeli, siedzieli. A on szedł radośnie, bardzo ludzki i wieczny, niósł smaczną rybę, żeby na spotkaniu radować się wspólną pieśnią i ryby smakowaniem, bo wrócił do nas, do swoich. Wołał. Obudźcie się nareszcie, upieczcie na ogniu rybę. Jestem. Nie gabcie się na mnie bez myśli, bez wspomnienia, w strachu niezrozumienia. Nie lękajcie się. Cieszcie.